Stanisław Strump Wojtkiewicz, Siła Złego. Rekonstrukcji taśm archiwalnych dokonano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w roku 1982. Technicznie opracował i przygotował do rekonstrukcji Ryszard Hojnowski. Czyta Jerzy Bokiewicz. Od autora w relacjach, wspomnieniach, a nawet i dokumentach, których namnożyło się w ciągu ćwierćwiecza i z których skwapliwie korzystają różni autorzy rozpraw o generale Władysławie Sikorskim, dostrzec można warstwy takich naleciałości i zafałszowań, że w czytelniku czy słuchaczu obeznanym z tematem muszą one budzić wątpliwość, szczególnie kiedy chodzi o źródła tzw. londyńskie. W tego rodzaju inscenizacjach i oświetleniach, niestety przyjmowanych niekiedy z zaufaniem także i w kraju, widzę obcą inspirację. Nie każdy historyk wytrzymał próbę czasu i nie każdy przyjaciel czy podkomendny generała dochował lojalności. Osobiście po tylu latach wspominając generała Władysława Sikorskiego, Mogę się legitymować bezinteresownością. Niczego od niego nigdy nie zażądałem. Z jego politycznymi przyjaciółmi nic mnie nie łączyło. Także i licznym wrogom generała przeciwstawiałem się nie jako rzekomy sikorszczyk, lecz w imię zachowania na czas wojny jedności wobec sojuszników i wobec świata. Natomiast zarówno w czasach międzywojennych, jak i podczas wojny zdarzyło się kilka razy tak, że bywalem dopuszczany przez generała do spraw ściśle osobistych, nawet rodzinnych, no a czasem i politycznych, służąc mu niekiedy pomocą. Tak więc dla sformowania poglądu na bardzo bezpośrednio się wyrażającą osobowość generała, i na główne kierunki jego myśli, zawsze wyrażane i jasno, obywam się bez świadectw niektórych ludzi, którzy przy generale grali różne role polityczne i w ogóle grali, a którzy później, pisząc tak czy inaczej o Sikorskim, usiłowali zapisać się sami w historii. Bardzo współczuję politykom, bo nawet w swoich wspomnieniach nie mogą zdobyć się naprawdę. Ciekawie ujął osobowość Sikorskiego pułkownik Janusz Przymanowski, życie Warszawy z 31 grudnia 1969 roku, podkreślając, że generała Sikorskiego często portretowano według metody dopasowywania tej karty do własnej talii kart. Szymanowski posługując się materiałem dowodowym stwierdza najpierw, że generał posiadał znaczną umiejętność przewidywania wydarzeń politycznych. Następnie zaś przytacza taki wielce wymowny, choć drobny epizod z życia generała. W roku 1933 pod jesień generał wybrał się do kina z dwiema polskimi studentkami przebywającymi jako stypendystki w Paryżu. Jedną z nich była jego córka chrzestna, Alina Kotówna. Nie sposób dziś ustalić nazwy kina, gdzieś w okolicach bulwaru Saint-Michel, ani tytułu filmu. Być może dlatego nie został zapamiętany, że projekcję przerwał okrzyk Le feu! Pożar! I zaskoczona publiczność zobaczyła klęby dymu dobywającego się z kabiny operatora. Ktoś zawył przerażony, tłum zakolysał się, trzasnęły, lamane krzesła. Narastającą panikę opanował nikomu nieznany, szczupły i wysoki mężczyzna, który, wskoczywszy na krzesło, począł wydawać stanowcze rozkazy. Mówił po francusku z twardym, obcym akcentem, lecz było coś w jego głosie, siła budząca zaufanie, czy wola nieznosząca sprzeciwu, że usłuchano natychmiast. Pierwsze wyszły dzieci i kobiety, mężczyźni karnie czekali swej kolei, nie uszając się z miejsc, służba otworzyła stopniowo wszystkie drzwi zapasowe. Naturalnie, kończy Przymanowski, cała ta przygoda to drobiazg, lecz ośmielam się twierdzić znaczący. Drobna kreseczka w portrecie postaci. Tym lepszy portret, im więcej potrafimy zgromadzić nie tylko rysów zasadniczych, lecz i światło cieni w tle. Tym lepszy, im bliższy oryginałowi, a nie naszym doraźnym pragnieniom i chęciom. Generała Sikorskiego łatwo poznawał czlek otwarty, bo generał za szczerość płacił szczerością. Pierwszą rozmowę odbyłem z nim po moim reportażu z nocnej manifestacji urządzonej przez kołtuńską część ludności Warszawy z okazji pogrzebu Eligiusza Niewiadomskiego po jego skazaniu na śmierć za mord popełniony na pierwszym prezydencie Rzeczypospolitej profesorze Gabrielu Narutowiczu. Bolesny i gorzki ten reportaż nie ukazał się w druku, ale przechodził z rąk do rąk i znany był generalowi, który dla uspokojenia kraju objął był w krytycznym okresie ster rządów. Później mówiliśmy kilka razy o kampaniach lat 1918-1920, w których generał dowodził armiami. Wreszcie otrzymałem właśnie od generała bolesną wiadomość, że w razie niemieckiej napaści na Polskę nie będzie innej rady, jak wycofanie się na linię Wisły i Narwi, co oznaczało czasową rezygnację z zasobów Pomorza Wielkopolski i Śląska. Właśnie wykładając mi te sprawy, generał zawsze stwierdzał, że należy poszukiwać dla nas ratunku w sojuszu z Francją, nie wyłączając możliwości uzyskania pomocy ze Wschodu. Tak więc generał Sikorski. Wkładając między bajki, rzekome sondaże z 1933 roku Piłsudskiego we Francji co do wojny prewencyjnej z Rzeszą Niemiecką, widział naszą przyszłość nie w jakimś z nią układzie i nie w budowie fortyfikacji na kresach wschodnich, lecz zupełnie przeciwnie – w montowaniu przeciwniemieckiego systemu obrony Polski i innych państw Europy, nie wyłączając, powtarzam, nawet porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Dowody przytoczę w tekście. Dążenie Sikorskiego do aliansów i bezpieczeństwa zbiorowego stawiało generała w rzędzie głównych przeciwników przedwrześniowego reżimu. W każdym razie, Obrót wydarzeń w pierwszych latach II wojny światowej przyniósł potwierdzenie poglądu Sikorskiego, że dla Polski, Francji i w ogóle Europy głównym wrogiem są Niemcy z ich aspiracjami do podbicia całego świata. Co prawda, generał obawiał się także komunizmu. Niemniej jednak już z perspektywy roku 1941 Dostrzegł szansę uratowania swojego narodu w zawarciu sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Przewidywał, że zawarcie sojuszu ze wschodnim sąsiadem z perspektywą nie tylko Braterstwa Broni, ale i późniejszej współpracy gospodarczej przyniesie nieuchronne przemiany, które będą musiały w Polsce nastąpić. Z paru rozmów z generałem mogłem wnioskować że rozważa on wspólnie wszelkie pro i kontra przyszłej współpracy gospodarczej ze Związkiem Radzieckim. Prócz tego trudno przeoczyć fakt, że generał Sikorski w miarę rozwoju wydarzeń II wojny światowej już nie ograniczał się do takich ujęć politycznych, które oznaczałyby zwyczajne kopiowanie przedwojennego modelu gospodarczego, a więc i ustroju. Na kilka dni przed śmiercią 30 czerwca 1943 roku mówił do polskich junaków w Egipcie Wojna obecna jest głębokim przewrotem powszechnym Z krwi i znoju rodzi się nowy świat Nowa Polska A więc przewrót A więc nowy świat Za ta nowa Polska jeśli chodziło o jej model, miała według deklaracji zasad jeszcze z 25 lipca 1941 roku opracowanej zresztą przy udziale premiera Sikorskiego urzeczywistnić prawo wszystkich do pracy ze szczególnym uwzględnieniem prawa Rzecz -Włościańskich do ziemi i jej sprawiedliwego pomiędzy nimi podziału oraz prawa rzesz Robotniczych i Pracowników Umysłowych do wpływów na produkcję i do sprawiedliwego udziału w jej owocach, tudzież do ochrony pracy przed wyzyskiem. W kolach sanacyjno-prawicowych zawrzało wówczas od oskarżeń Sikorskiego o bolszewizm, a więc naród nasz Miał w generale Sikorskim takiego przedstawiciela klasy posiadającej, który zaczął się wyłamywać jej żelaznym prawom, zresztą nie tylko przez zapowiedzi podziału ziemi folwarcznej czy wprowadzenia jakichś bliżej nieokreślonych form udziału robotników w zarządzaniu produkcją, ale i przede wszystkim przez dokonanie poprawy w stosunkach ze Związkiem Radzieckim. W środowiskach, z których wywodzą się mężowie stanu obdarzeni szansami na przeprowadzenie choćby cząstkowych reform, takich zdrad nie toleruje się. Rozwijana jest zajadła przeciwko nim agitacja sprzyjająca indywidualnym lub spiskowym skrytobójstwom. Zajrzyjmy więc razem do diabelskiej kuchni, w której został spreparowany przepis, na pozbycie się europejskiego męża stanu i szermierza przyszłości Polski. Ale nie wskazywanie palcem sprawców sabotażu tu chodzi. Daleko ważniejsze są wnioski płynące z takiego dramatycznego układu stosunków, w którym brak politycznego i społecznego wyrobienia popycha jednych ku romantyce ostatecznego czynu, a innym dyktuje posuniętą do cynizmu postawę realistyczną. Mechanizmy prowadzące do śmierci generała Sikorskiego mogły doprowadzić do zniszczenia narodu. Oto nad czym warto się nam zastanowić. Stanisław Sztrumpf Wojtkiewicz, Warszawa 1969 Człowiek prawego serca. Przypomnijmy choćby w skrócie życiorys męża stanu. Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku we wsi Tuszów Narodowy kolo Chorzelowa w powiecie Mieleckim z ojca Tomasza, organisty, później nauczyciela ludowego, i matki Emilii z domu Albertowiczówny, córki dworskiej szafarki w majątku Chyżne w powiecie rzeszowskim. Ojciec generała Tomasz Sikorski, jak mówią przekazy wiejskie, wywodził się z rodziny włościan Sikorów, zamieszkałych we wsi Nieborów tejże parafii Chyżne. Zmiana nazwiska przez dodawanie końcówki Ski była wówczas często praktykowana. Do figurującego w niektórych dokumentach przydomku Kopaszyna upoważniła późniejszego generała szlachecka rodzina Sikorskich, posługująca się tym przydomkiem. Ale Władysław Sikorski pochodził z ludu po obojgu rodzicach. Matka jego była córką dworskiego ekonoma. Świadczy o tym, Laciński tekst następującej metryki generała. Z metryki parafii Tuszów Narodowy Powiat Mielec numer 27 Władysław Eugeniusz Dwojga Imion urodzony 20 maja 1881 roku ochrzczony 7 lipca ojciec Tomasz Sikorski. Nauczyciel szkoły miejscowej Legalny syn Jakuba I Marianny z domu Badowskiej Matka Emilia Legalna córka Kajetana Albertowicza Ekonoma I Weroniki z domu Hawrowskiej. Rodzice chrzestni Ludwik Ulrich I Emma Wibiral Panna Chrzcił Aleksander Pers proboszcz Schorzelowa. Warto nadmienić, że ci chrzestni rodzice to byli właściciele folwarczku tuszów Kolonia, osady niemieckiej. Matka późniejszego generała po owdowieniu, mieszkając w Chyżnem, zarabiała na utrzymanie swoich czworga dzieci krawiectwem. Na zdolnościach i pracowitości jednego z jej synów, właśnie Władysława, Poznał się profesor Zubczewski, dyrektor Rzeszowskiego Seminarium Nauczycielskiego. Zabrał chłopca z bursy do swojego domu i kształcił go dalej na swój koszt, podobnie jak to przedtem uczynił z przybraną córką Heleną, późniejszą żoną generała. Tak więc na dalsze studia politechniczne w Lwowie i w ogóle na przyszłą drogę życiową – wyprawiał Władysława Sikorskiego pedagog mądry i uspołeczniony. Życie akademickie dało Sikorskiemu nową szansę. Nauczył się nie tylko regulacji rzek, ale poznał mechanizm wspólnoty studenckiej, co stanowiło zaprawę do działalności politycznej. Jak inni w tamtych czasach, pozostając pod wpływem lektur patriotycznych, Wyrobił się młody Sikorski na szermierza ruchu samokształceniowego i tajnych przygotowań wojskowych. Był prezesem Bratniej Pomocy i Akademickiego Sądu Honorowego. Przewodniczył grupie skupionej przy czasopiśmie Odrodzenie. Należał do tajnego związku walki czynnej i do założycieli Związku Strzeleckiego we Lwowie, potem zaś do stronnictwa postępowego i do komisji tymczasowej skonfederowanych stronnictw niepodległościowych. Opracował regulamin musztry strzeleckiej i taktykę piechoty. Opiekował się też polskim skarbem wojskowym. Jednym słowem, już wtedy usiłował regulować nie tylko bieg Sanu czy Dunajca, ale także niesforne i często burzliwe nurty sprzecznych tendencji i orientacji polskiej młodzieży w okresie poprzedzającym I wojnę światową. Jak wiadomo, Polacy pozostawali wówczas pod trzema zaborami, a w razie wybuchu wojny musieliby nieuchronnie znaleźć się we wrogich sobie armiach, Austro-Węgier i Rzeszy Niemieckiej z jednej, a carskiej Rosji z drugiej strony. A choć wymarzona niepodległość była dla niemal całej polskiej młodzieży celem głównym, to drogi prowadzące do tego celu obierano różne, czasem przez mylne rachuby polityków starszego pokolenia, a niemal zawsze w zacietrzewieniach podniecanych zresztą przez zaborców. Prócz tego i sam kształt przyszłej Polski Projektowano w palacach, dworach i w miejskich salonach zupełnie inaczej niż pośród wiejskiego ludu czy w dzielnicach robotniczych. Młody działacz Władysław Sikorski sterował ku tak zwanemu zlotemu środkowi, usiłując także i w latach późniejszych godzić ze sobą robotników socjalistów i rzemieślników o postawie chrześcijańsko-demokratycznej. Nie zajmując postawy klasowej, był zawsze rzecznikiem solidarności całego narodu. Główne narzędzie walki o odzyskanie niepodległości widział w czynie zbrojnym. Można by zatem wnioskować, że idąc w ślady bohaterów Kraszewskiego, Teodora Tomasza Jerza, Bolesława Limanowskiego, Wolodego Skiby i Sienkiewicza, pragnął wskrzesić przede wszystkim typ polskiego żołnierza, bojownika o niepodległość, ale bez określonego programu wyzwolenia społecznego, religijnego, bez obludy i egoizmu. Po wybuchu I wojny światowej w roku 1914 Sikorski jako porucznik rezerwy zwolnił się z armii austriackiej, i poszedł do Legionów Polskich. Szybko awansując, objął kierownictwo Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. W 1916 roku dowodził trzecim pułkiem piechoty Legionów, a potem został kolejno szefem zaciągu i dowódcą obozu ćwiczebnego i wyszkoleniowego. W okresie tym otoczenie głównego twórcy Legionów, Józefa Piłsudskiego uczyniło z postaci wybitnego oficera cel niewybrednych ataków i intryk. źródeł nieporozumień pomiędzy Piłsudskim a Sikorskim tak brzemiennych w konsekwencje należy poszukiwać przede wszystkim w fakcie że dla Piłsudskiego nawet jego działalność polityczna bojowca Polskiej Partii Socjalistycznej była, jak się miało okazać, jedynie środkiem do celów niezmiernie ambitnych, a tymczasem w Sikorskim napotkał rywala. Różnice pomiędzy nimi rysowały się poza tym zarówno w charakterach, jak i w samej postawie życiowej. Sikorski wiele umiał, reprezentując żmudnie, po chlopsku, wypracowaną wiedzę techniczną i wojskową. Piłsudski zaś, niezwykle po szlachecku bystry, mógłby uchodzić za genialnego dyletanta o silnym wpływie na ludzi. Sikorski rzadko się odchylał od swojej linii pośredniej, podczas gdy Piłsudski dość nagle przeszedł z pozycji Polskiej Partii Socjalistycznej na pozycje konserwatywne. Pierwszy uważał wolę większości narodu, za jedynie obowiązującą. Drugi szybko kroczył ku swoistej sobie pańskiej odmianie jedynowładstwa. Oczywiście obaj byli przy tym patriotami, ludźmi czynu i ambicji, ale zapatrzonymi w koncepcje tradycyjne i tradycyjnie różne. W każdym razie Sikorski pozostał do końca na pozycjach parlamentarno-demokratycznych, ale wtedy wobec dominującej roli Piłsudskiego zasługi jego w zmaganiach o niepodległość bywały umniejszane i przyćmione. W latach 1918 i 1919 Sikorski dowodził w Małopolsce Wschodniej i zorganizował odsiecz Lwowa. Dowodził później grupami operacyjnymi, a wreszcie kolejno armiami, czwartą, trzecią i piątą. Zaś szczególnie doniosłą rolę odegrał na północnym skrzydle bitwy warszawskiej w roku 1920. Z kolei znakomity dowódca staje się politykiem. W końcu 1922 roku po zastrzeleniu przez narodowca Eligiusza Niewiadomskiego, pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza, został Sikorski premierem, właściwie ratując kraj przed wojną domową. Między innymi została wówczas postanowiona budowa portu Gdyńskiego. W latach 1924-25 był generał Sikorski ministrem spraw wojskowych, zapoczątkowując bardziej nowoczesną organizację wojska i polskiego przemysłu wojennego, ale jego plany na przyszłość nie doczekały się niestety realizacji. Będąc dowódcą okręgu korpusu we Lwowie, powstrzymał swoją postawą dalsze bratobójcze walki podczas zamachu stanu marszałka Piłsudskiego, w maju 1926 roku. Swoją postawę wobec zamachu Sikorski, fragmenty dziennika Centralna Biblioteka Wojskowa 12 maja 1926 roku, określa między innymi tak. Bezideowość i bezprogramowość rządów, kompletny upadek władz Rzeczypospolitej pospolityj, znienawidzenie Sejmu, wszystko to razem na tle ostrego kryzysu gospodarczego państwa stwarza nastroje sprzyjające przewrotom. Dążenie tęsknota społeczeństwa za silnym rządem znaleźć może naturalny upust w wystąpieniach marszałka Piłsudskiego. I nieco dalej, bardzo przenikliwie. Na tym tle obecna sytuacja w Warszawie i państwie nie będzie łatwa Obrona demokratycznych idei, moralne uzdrowienie narodu oraz uporządkowanie rozkradanego państwa – oto zasady, które zjawią się wkrótce na transparentach buntu. I rzeczywiście zaraz zabrzmiało hasło sanacji pozornego uzdrowienia. Cóż im przeciwstawi strona rządowa – – pytał Dali Sikorski. Upór i poczciwość malomieszczańską, a nieprawdopodobną wprost słabość jako męża stanu, nikły autorytet prezydenta Rzeczypospolitej, który w ostatnich miesiącach więcej obawiał się niebezpieczeństwa grożącego mu rzekomo z mej strony, niż by mógł uwierzyć w zamach pilsudzkiego. Tak zwana reakcyjność rządu Wincentego Witosa, stworzonego dla mnie w sposób niezrozumiały i akredytowanego w opinii społecznej w sposób najnieudolniejszy, bo nie formującego żadnego programu, który mógłby zapanować nad psychozą mas zniszczonych nędzą, zamożonych głodem. Wielokropek kończy ten cytat z dziennika generała Sikorskiego. Mimo swojej neutralności w dobie zamachu, następnie przez wiele lat poddawany coraz przykrzejszym szykanom, od 1939 roku przewodził politycznej i wojskowej akcji prowadzonej już na emigracji. Można by tu więc zauważyć, że w najtrudniejszych dla narodu czasach łagodził groźne sytuacje i ujmował stery nie kto inny jak Sikorski. Najbardziej interesujące są dzisiaj dla nas poglądy generała Sikorskiego na sprawy bezpieczeństwa Polski, tudzież jego przewidywania na przyszłość. Aby nie odwoływać się pamięcią do treści ówczesnych rozmów z generałem, sięgnijmy do jego własnych notatek z dziennika odnalezionego w roku 1969 przez doktora Janusza Albina w zbiorach rękopiśmiennych Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. W roku 1935 Sikorski ostro krytykuje politykę ministra spraw zagranicznych Józefa Beka. Polsko-Niemiecka Deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku oddawała Trzeciej Rzeszy kolosalne usługi i dali o tym pakcie. Złamał on pierścień izolacyjny, którym Niemcy zostały otoczone od chwili zwycięstwa narodowo-socjalistycznej rewolucji. Od tej chwili Polska idzie śladami niemieckiej dyplomacji.